Ale z ciebie brzyda. Aleś ty brzydki. Ale z ciebie paskudny zasraniec. Chciałam Was zaprosić do nie do karpiowego podcastu, tylko do troszeczkę innego cyklu. Jakiś czas temu pytałam Was na Facebooku, czy bylibyście zainteresowani słuchaniem i czytaniem o, o mojej pracy. Otóż na co dzień zajmuję się tłumaczeniem, tłumaczę książki. Nie jest to tylko beletrystyka, ale też czasami takie powiedzmy m, przypadkowe trochę rzeczy. Na przykład zdarzyło mi się tłumaczyć biografię Justyna Biebera, bardzo interesująca książka, biografię członków One Direction, biografię Bon Jovi, która była bardziej albumem, ale też na przykład książkę Alicia Silverstone Przyjazna mama, chyba tego jeszcze nie ma w ogóle w sprzedaży, która była o wegańskiej ciąży. W każdym razie chodzi mi o to, że czasami mam takie... Taką potrzebę, wydaje mi się, że zresztą większość tłumaczy ma taką potrzebę mówienia o swojej pracy. Nie wiem, co jest takiego specyficznego w, w tłumaczeniu książek, czy w ogóle w tłumaczeniu, że ludzie mają ochotę o tym rozmawiać. I no, właśnie kilka dni temu pytałam Was na Facebooku, czy bylibyście zainteresowani takim cyklem i czy w ogóle Karpadoktem to jest dobre miejsce do takiego cyklu. Kilka osób powiedziało, że tak, że bardzo chętnie i że to dobry pomysł. A ponieważ, no, tak jak wspominałam przed sekundą, no, czuję taką potrzebę, jak zresztą większość tłumaczy, no to nie potrzebowałam jakiejś dużej zachęty. I z tego względu postanowiłam Wam dzisiaj spróbować nagrać. Spróbować w tym sensie, że niestety odkryłam już jakiś czas temu, że chociaż duety mi się świetnie nagrywa, to jednak mówienie do mikrofonu w pustym pokoju, gdy, znaczy do dobra, w pustym pokoju. Gdy nagrywam z kimś, to też nagrywam, siedząc w pustym pokoju, bo nagrywam przez Skype'a. Natomiast gdy nikt mi nie odpowiada i nikt mi nie zadaje pytań, to mam wrażenie, że gadam do ściany, a nie do was. I niestety ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś przede mną siedzi i do niego mówię. Nie wiem, może powinnam e, nie zwracać się do Was, tylko do Ciebie, tak jak Chodokowska na swoich, e, w swoich filmikach e, z ćwiczeniami. W każdym razie mam nadzieję, że, że jakoś się tam rozgadam. Nażarzą się frytek, bo jest tłusty czwartek, kiedy to nagrywam i, i, i może mi e, ten tłuszcz uderzy do głowy <śmiech> i będę dużo gadać. E, w każdym razie wracając do meritum. E, to będą na pewno luźne rzeczy, zwłaszcza jeżeli będę nagrywać podcasty. Ponieważ jest to taki temat, który w ogóle będzie masa dygresji, bo ja tak jak mam książkę przedstawić, czy, czy omówić, to jednak jest to dość zawężony temat, nawet jeżeli zdarzają się jakieś dygresje. Natomiast to niestety tłumaczenie, to, to, to, to każde praktycznie zagadnienie z tego, z tego tematu ma milion odnóg. Tak jak zresztą w ogóle w procesie tłumaczenia trzeba myśleć o wielu rzeczach naraz i i dopóki tego się nie werbalizuje, to to jest, się wydaje takie oczywiste i proste, a jak się właśnie chce zwerbalizować, to się okazuje, że to nie jest takie łatwe. W każdym razie w zasadzie, nie wiem, <laughs> chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o tym, dlaczego wydaje mi się, że troszeczkę za bardzo idealistycznie i romantycznie podchodzimy do pracy tłumacza. Pamiętam... Ja w ogóle kończyłam filologię angielską, co jest chyba dosyć oczywiste i o czym czasami zdarzy mi się mówić. Kończyłam filologię angielską i na poziomie licencjatu pisałam pracę licencjacką z tłumaczeń właśnie. Więc oczywiście poszłam na, na, na seminarium z tej specjalizacji. I tam chociaż ja pisałam o tłumaczeniach tytułów, więc robiłam trochę coś innego niż wszyscy inni, no to większość robiła taką klasyczną analizę porównawczą przekładów. Taka analiza polega na tym, że bierze się oryginał i bierze się Mm, najlepiej dwa przykłady, tak idealnie pod pracę licencjacką. I po prostu się je porównuje, zdanie po zdaniu, kawałek po kawałku yy, w, w, wybiera się jakieś przykłady, które, z których da się po prostu wyciągnąć jakieś wnioski. I to, co mnie wtedy uderzyło i to, co mm -hmm. <laughs> dalej mnie troszeczkę, no nie wiem, co mówić, że śmieszne no bo to nie jest śmieszne, przynajmniej, przynajmniej nie, nie takie heheżki haha. Yy, to, co mi się wydaje trochę absurdalne, jest na przykład to, że o ile w literaturze wysokiej faktycznie zdarzają się ludzie, którzy, którzy może rzeczywiście bardzo, bardzo wnikliwie podchodzą do, do tłumaczeń i faktycznie, nie wiem, pięć razy poprawiają każde zdanie i, i czytają książkę pięć razy i swoje tłumaczenie pięć razy, i faktycznie da się wyciągnąć z tego jakieś, jakieś wnioski y, do porównania. O tyle, no niestety mam wrażenie, że jednak przeważająca większość tłumaczeń, taka naprawdę, naprawdę przeważająca, no to są rzeczy, które... Y, nie chcę mówić, że... Y, że są robione z automatu, że są złej jakości i tak dalej. Chociaż zdarzają się często złej jakości tłumaczenia. Chcę powiedzieć, że, że tłumacz to jest po prostu człowiek, tak? I nigdy tłumaczenie nie jest w 100% przemyślane, w 100% oddaje w ogóle zdolności, umiejętności tłumacza. To zawsze jest wypadkowa wielu, wielu względów, aspektów, wielu wielu spraw, nawet to, że, nie wiem, no właśnie, właśnie tak wracając już często do tej analizy, to pamiętam, że nam proponowano wtedy, e, znaczy nie konkretnie mi, tylko moim znajomym, żeby, jeżeli się da, to można dałoby się na przykład skontaktować z takim tłumaczem i zapytać go, dlaczego w tym miejscu, pięć lat temu, <ścoughs> dlaczego w tym miejscu, pięć lat temu, e, postanowił wybrać takie, a nie inne słowo. I już wtedy, chociaż jeszcze nie miałam aż tak dużego pojęcia o, o pracy tłumacza, o takiej codziennej e, pracy tłumacza, to już wtedy wydało mi się takie absurdalne, że raz, że ktoś w ogóle pamięta, chociaż to jeszcze jestem w stanie uwierzyć, dlatego że jeżeli się siedzi x godzin nad daną książką, to faktycznie naprawdę bardzo dużo rzeczy się z niej pamięta. E, i, I nie wiem, może, może tylko mi się wydaje, ale chyba byłabym w stanie e, jednak w jaki sposób odwrócić ten proces myślenia y, nad, nad jakimś tam przykładem i, i spróbować domyślać się, co, co, co myślałam w danej chwili, tłumacząc dany fragment. Y, tak, ale pomijając ten aspekt, że po, że po pierwsze ktoś musi pamiętać w ogóle że dany, dany przykład, to jeszcze, że mm, to jeszcze to, że człowiek analizujący te, te tłumaczenia jest w stanie mm, tyle znaczenia y, znaleźć w, w, tym, w, tym, w tym wyborze, który tak naprawdę mógł polegać tylko na tym, że akurat jakieś słowo dla danego dla, dla tłumacza jest po prostu bardziej oczywiste, że szybciej mu przyszło do głowy. Może tego dnia w gazecie je zobaczył i, i po prostu wydaje mi się, że w pracy tłumaczenia jest dużo przypadkowości, mimo że to jest praca, która naprawdę wymaga ogarniania wielu rzeczy naraz i podejmowania z pozoru błahych decyzji, ale jednak tych decyzji jest bardzo, bardzo dużo i jednak faktycznie każde zdanie, każdy wyraz w zdaniu czasami jest, jest przemyślany, to jednak no, jest w tej pracy dużo przypadkowości i, i wydaje mi się, że, że, że no, to, to jest trochę takie, że troszeczkę za bardzo romantycznie podchodzimy do tej pracy. Znaczy nie my, nie, nie tłumaczę, no bo jak ja tłumaczę kilka godzin dziennie, to ja już nie mam romantycznej wizji tego zawodu. Natomiast ludzie, którzy oceniają tłumaczenia, którzy analizują tłumaczenia, m, którzy... A, no ogólnie czytelnicy mi się wydaje, bo mnóstwo czytelników, którzy się, zwłaszcza takich młodych ludzi, którzy na przykład są na etapie wyboru studiów, czy dopiero zaczynają studia filologiczne, no im się wiele rzeczy wydaje. A tymczasem w pracy takiej codziennej tłumacz, no niestety, musi pogodzić właśnie pasję do, do, do przykładu z, no z życiem codziennym, z rachunkami, które trzeba opłacić, z niskimi stawkami, które, no nie pozwalają Hmm. Może nie chcę mówić, że są jakieś strasznie, strasznie niskie, no bo to jeszcze zależy, kto tam sobie, jakie sobie stosunki z wodawcami wyrobi. Natomiast no to nie są niestety stawki, które pozwalają na właśnie na cyzelowaniu tych tekstów. Nie pozwalają na to, żeby x godzin spędzić na, na dopieszczaniu każdego fragmentu. Dlatego pomyślałam, żeby, żeby właśnie poruszyć ten temat. Bo o ile, no, podoba mi się to, że, że ta praca tłumacza jest taka specyficzna, i że jednak ma się kontakt z tą literaturą. I że literatura, jeżeli masz do niej pasję, to jednak to nie jest taka zwykła praca. To nie jest jak siedzenie w biurze i przekładanie papierków, do których się nie ma totalnie żadnego mm, uczucia, no, pasji itd. tak dalej. Natomiast, natomiast on nie przesadzajmy w drugą stronę. Tak? I wiem, że znam takich tłumaczy i wiem, że są tacy tłumacze, którzy to robią czysto hobbystycznie. Oni lubią podkreślać właśnie tą, tą taką romantyczną wizję tego przekładu. I to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony jak na to patrzę tak z boku, z perspektywy właśnie osoby, która, która jednak siedzi te osiem te godzin w robocie, tak, tak, użyję tego słowa w robocie, to jednak to wydaje się takie trochę no właśnie idealistyczne. Ja od razu myślę o, o, o Mickiewiczu, o romantyzmie. Bardzo mi się to kojarzy właśnie z tego względu, że to tak właśnie wygląda z mojej perspektywy. Właśnie tak sobie myślę, że jakby mnie ktoś kiedyś zapytał, czy dlaczego, dlaczego w tym zdaniu pięć lat temu podjąłem taką decyzję, to to podejrzewam, że naściemniałabym jakieś takie różne rzeczy typu o, tu mnie bolała głowa i chciałam z, już skończyć. Tutaj już była chyba 12 w nocy. <głosy> Ale czasami tak jest, że, że to nie jest tak, że w idealnych warunkach pracujemy. Zawsze jesteśmy w 100% efektywni itd. i tak dalej. I praktycznie nigdy tłumaczenie mm, konkretnej książki nie jest w 100% odzwierciedleniem moich umiejętności. Zresztą te się też zmieniają, tak? No, wydaje mi się, że do, do swoich pierwszych tłumaczeń boję się w ogóle zaglądać. Te ostatnie chyba są już trochę lepsze. <grym> w każdym razie, no, to nigdy nie jest tak, że, mm, że, że pracujemy w jakiejś takiej, nie wiem, bańce, i nic nie ma na nas wpływu. Ma na nas wpływ mnóstwo rzeczy, nawet, nie wiem, to, że mam otw otwartego Facebooka i, i coś zobaczę, e, z czymś mi się skojarzy i być może użyję jakiegoś słowa, które przed chwilą e, przeczytałam w internecie. A też muszę powiedzieć tutaj kolejna dygresja, że praca tłumacza jest o tyle specyficzna, że wielu ludzi jej nie rozumie. Znaczy ja, przynajmniej mam takie doświadczenia, że ludzie, z którymi mieszkam, czy wcześniej spółlokatorzy, czy teraz mój chłopak, troszeczkę nie ogarniają, dlaczego ja robię różne rzeczy y, tłumacząc. To znaczy, mam wrażenie, że wielu ludziom się wydaje, że, tłumaczę, że tłumacz siada, tłumaczy, tłumaczy, tłumaczy, ewentualnie zrobię sobie herbatę, wróci i znowu tłumaczy. A tymczasem ja zauważyłam, że nie jestem w stanie tłumaczyć dłużej niż pół godziny. Po prostu nie jestem w stanie, nie jak małe dziecko, nie jestem w stanie się skupić na tłumaczeniu dłużej niż pół godziny, i tak naprawdę co chwilę sobie ja więcej mam przerw w mojej pracy niż, niż de facto samej pracy. I trochę może to dziwnie wyglądać. Natomiast no, wypracowałam sobie taki, taki właśnie system, gdzie um, robię pół godziny takiej bardzo intensywnej pracy, ale takiej, takiej naprawdę na, na, na, na 100%. Po prostu potrzebuję przerwy, tak? I wtedy sobie wchodzę na pudelka. Zrobię sobie, sobie taki odmóżdżacz 15-minutowy. No i wracam za chwilę, tak? I, I no właśnie, i to się wydaje takie totalnie nieromantyczne, tak? Że ja w przerwie między kolejnymi kapitami jakiejś sagi fantazy czytam sobie o Kim Kardashian, czy, czy, czy nie wiem, o kim tam. A tymczasem, no, to jest potrzebne w tej pracy niestety. No bo właśnie, nie, nie, nie jesteśmy w stanie... Tak bardzo, tak bardzo się skupić na tym, co robimy. A przynajmniej mi się tak wydaje, nie wiem, czy, czy ludzie, którzy, bo mnóstwo tłumaczy w ogóle zajmuje się tym po godzinach, to znaczy przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że ja to w ogóle nie znam żadnego tłumacza, który by tłumaczył tak jak ja, czyli po prostu na pełen etat, że tak powiem. Tylko wszyscy to robią jakoś tak, że mają jakieś tam zajęcia na przykład w szkole, są nauczycielami i od czasu do czasu biorą jakieś zlecenie i, i powoli sobie tłumaczą jakąś tam książkę. I oni to robią dużo wolniej i w zupełnie innym trybie niż ja. I faktycznie może jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś siada dwie godziny wieczorem albo dwie godziny rano przed zajęciami. Siada na te, siada na te dwie bite godziny i, i, i odbędnia swoje i tyle. Mm. No natomiast no, ja z, z mojej perspektywy, z, z w mojej pracy zawodowej, no niestety tak to wygląda, że nie jestem w stanie wstać rano, zrobić sobie kawę, przesiedzieć 6 godzin nad tłumaczeniem i mieć wolne. No i w sumie tak dość mocno odeszłam od tematu. Mm, ale właśnie chciałam wam uzmysłowić, jak to wygląda na co dzień, że to nie jest taka romantyczna praca, jak mogłoby się wydawać. Że to jednak wymaga trochę, trochę znoju takiego, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli mówimy o książkach, które ja tłumaczę, które nie, nie są literaturą wysoką, które no to nie jest przekładanie, nie wiem, Joyce'a, tak. Gdzie faktycznie jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że, że przekład Joyce'a wymagał zupełnie innego trybu pracy. Prawdopodobnie taki człowiek musiałby w dzień zajmować się czymś zupełnie innym, co dałoby mu pieniądze na utrzymanie, a wieczorami tak hobbystycznie, idealistycznie sobie po kawałeczku siedzieć i, i kroić tego, tego Joyce'a i, i go tłumaczyć. No natomiast realia takiej codziennej pracy tłumacza, powiedzmy popularnej, no wygląda zupełnie inaczej. I właśnie nie chciałabym odejmować tej pracy, tej otoczki romantyzmu, bo, bo jednak jest inna niż, niż taka 8 godzinna praca w biurze e, i tak dalej. Ja swoją pracę uwielbiam, może dlatego dlatego chcę o niej mówić. Nie zamieniłabym jej chyba na żadną inną, bo naprawdę się w tym od, odnajduję. E, jestem tyle specyficzna, że też ciężko mi ją porównać z czymś, no ale ja nigdy nie pracowałam na etat, nie, nie robiłam nic innego, e, nie licząc jakichś tam dorywczych rzeczy, nawet nie byłam nigdy nauczycielem angielskiego. Chociaż większość moich znajomych ze studiów na jakimś tam etapie kariery zawodowej się tym zajmowało. Natomiast właśnie, właśnie w zasadzie to miałam mówić o błędach. W zasadzie to miało być podcast o tym, żeby, jak powinno się traktować błędy w, w, w tłumaczeniach. No ale to może wrócę do tego tematu następnym razem. I dzisiaj już, już zakończymy na tym. No właśnie, jestem ciekawa, jakie, jakie wy macie podejście do, do tłumaczenia, czy, zdawało, czy zdarzało wam się coś tłumaczyć i czy, czy wyobrażacie sobie siebie w tej pracy, bo ta praca wymaga jednak bardzo dużo kreatywności, bardzo dużo myślenia o wielu rzeczach naraz, co wydaje mi się, że wbrew pozorom to niby są, niby się kończy studia humanistyczne, to niby jest literatura, ale jednak trzeba mieć bardzo analityczny umysł, myśleć o wielu zmiennych naraz, to naprawdę naraz, w jednym zdaniu musisz myśleć o, o pełnym kontekście książki, o kontekście um, następnych akapitów, o kontekście następnych zdań, o tym, czy, e, czy się na przykład te rymy nie będą tworzyć. E, rymy mnie prześladują ostatnio. E, czy się nie będą powtarzać słowa w oddzielnych zdaniach i itd., itd. itd. To jest wiele rzeczy naraz, które trzeba bardzo szybko przetworzyć, wiele danych, żeby, żeby móc tłumaczyć szybko i efektywnie. Więc wydaje mi się, że to jest na tyle właśnie specyficzny zawód, że trzeba łączyć z jednej strony tą znajomość czysto filologiczną, tak, czyli to umiejętność analizowania literatury takiej pod względem humanistycznym właśnie z umysłem takim analitycznym, czysto powiedziałabym, technicznym wręcz. To może nie jest matematyka, ale jednak, jednak trzeba dużo zasad naraz sobie przypominać, trzeba Trzeba wiele zmiennych brać pod uwagę i, i to jednak wymaga trochę innego myślenia, niż, niż by się mogło wydawać. No i chyba tak, tak sobie myślę, że może o tych technikaliach to jeszcze kiedyś powiem, ale to już w następnym odcinku. <grych> Dobra, dajcie znać, co myślicie. Wiem, że to był bardzo chaotyczny podcast. Mam nadzieję, że kolejne tematy będą takie mniej dygresyjne, bo po prostu już o wielu rzeczach zdążę powiedzieć i już nie będą mi przychodzić kolejne do głowy. No, no i tyle. No to cześć, do następnego.